Cześć, tu Flora z Chaty Pustelnicy, i w dzisiejszym odcinku będę mówiła o byciu miłym i o niebezpieczeństwie bycia miłym, bo tak sobie ostatnio słuchałam ciekawych uwag doktora Jordana Petersona o byciu miłym i negatywnych skutkach z tym związanych. Zaczęłam się nad nimi zastanawiać i doszłam do wniosku, że kurde, jest zbyt... że, że ja generalnie jestem zbyt miła i zbyt ugodowa, i tak naprawdę bardzo brakuje mi asertywności. I mamy nowy rok. I ta, ja tak bym w sobie kilka rzeczy, słuchajcie, chętnie zmieniła, żeby mi się żyło lepiej. Co mnie w sobie boli, to jest właśnie ta ogłodowość, która wy, wydaje mi się, że ona wynika z braku pewności siebie i traktowania samej siebie, jak gdybym ja nic nie znaczyła, jakbym ja nie była ważna. No a zasad numer jeden jest taka, no, no, treat yourself as you matter. I trzeba urosnąć, I ja chcę urosnąć, ja chcę nad sobą w tej materii tak popracować. Osoby, które nie są ugodowe, są, są takie zdecydowane i one wiedzą, czego chcą w życiu. Natomiast takie pipy jak ja, generalnie, to... Które oczywiście, ale my aspirujemy do zmian. Słuchajcie, to nie jest tak źle. One generalnie nie wiedzą, czego chcą i bo my tak naprawdę jesteśmy tego nauczeni, że my żyjemy dla innych, bo my się dla innych poświęcamy. No ja powiem sobie, no a niech stracę już, prawda, obcej osobie będziecie ustępować, bo jej ma być wygodnie, bo jej ma być dobrze, no a nie wam samym. Zawsze wy będziecie stratni, zawsze to wy będziecie ustępowali, no jeżeli jesteście ugodowi, tak jak na przykład ja, prawda? Więc Takim przegrywom, które żyją dla innych, jest po prostu trudno znaleźć cel. Pragnienia jakieś własne w życiu. No trudno to zrobić. I ma to bycie miłym swoje plusy. No ale jeśli chodzi, no na przykład, o twoje miejsce pracy, no to to jest ogromny minus. Bo ludzie dookoła, to oni będą was, słuchajcie, będą was wykorzystywali. Oni was będą nadmiernie wyeks wy wyeksploatowywali. Nie będą się ciebie w ogóle bali, bo będą wiedzieli, że no, e tam on to ona wszystko wybaczy, z nią się da wszystko załatwić, no przecież na pewno ustąpi, nie będzie robić problemów. Statystycznie osoby bardziej ugodowe i, i miłe są kobiety, mężczyźni są z natury mniej ugodowi i widzicie jaki jest odsetek mężczyzn w więzieniach jeśli już o tę ugodowość i nieugodowość chodzi. No znakomity procent na świecie stanowią mężczyźni. No kobiet jest tutaj tak jak gdyby na lekarstwo. I więcej więzieniów jest panów, niezależnie od jakiegokolwiek kraju. No i co zrobić teraz, żeby zmienić swoją, swoją słabą sytuację według pana doktora Petersona? Mówić zawsze, co myślisz. I nie czarować nikogo, ani siebie. Co ja myślę, to ja mówię w podcastach ale czy w życiu osobistym to tak mówię? No raczej nie, no ja siedzę cicho, jak mysz podmiotło. I postanowiłam sobie, że no dobra, od dziś mówię prawdę i się nie pierniczę. Problem będzie taki, że ja nie znoszę konfliktów. Więc no tu będzie trochę mi trudno sobie z tym poradzić. Mówi się, że moralnie wyżej cenimy ludzi, którzy nie są skłonni do bycia okrutnymi, prawda? No i Jung twierdził, że, że to nieprawda. Bo jeśli człowiek nie jest skłonny do bycia okrutnym, to będziesz pewną ofiarą dla kogoś, kto jest okrutny. Więc kiedy wyhodujesz sobie jajka, mówiąc kolokwialnie oczywiście, i zaczniesz pokazywać zęby, będziesz waleczny, to dopiero wtedy przekonasz się, że masz w sobie taką bestię, którą możesz oswoić. I wiesz wtedy, że coś znaczysz, że jesteś niebezpieczny. I możesz być dla kogoś zagrożeniem I, i wtedy nabierzesz do siebie szacunku. Właśnie wtedy, bo przekonujesz się o własnej sile. Zaczynasz siebie szanować, bo nie jesteś słaby. Ty nie jesteś tą osobą, taką owieczką, którą ktoś może zjeść na kolację. Ty masz kły, Ty jesteś takim drapieżcą. To Ty tutaj pokazujesz siłę. I zobaczcie, jak ty szybko zmienia się myślenie o samym sobie. Szanujesz siebie. Wtedy inni dookoła Ciebie szanują Ciebie właśnie. Nie znaczy to wcale, że wiecie, że bycie okrutnym to jest lepsze od niebycia okrutnym. Mi chodzi o to, że znaczy to, że możliwość bycia okrutnym, kiedy trzeba, a potem wyłączenia w sobie tego bycia okrutnym, to jest ważna umiejętność. Policjant, słuchajcie, kiedy ściga jakiegoś bandziora w Stanach, ściga jakiegoś powiedzmy czarnoskórego koleżkę, no bo wśród czarnych jest większa przestępczość, dlatego skoncentrowałam się na nich niż na białych, krzyczy do niego stój, bo strzelam, no nie gość spiernicza dalej. No to co robi ten policjant? On musi być przez chwilę okrutny i musi strzelić, jeśli tamten go nie usłucha, jeśli tamten się nie zatrzyma. Potem podbiega do niego, i chce mu pomóc, wzywa pomoc. Często na tych takich krótkich filmikach z Police Activity, które oglądam na YouTubie, to tak się zdarza. Policjant strzela do uciekającego, ale potem chce mu pomóc, pyta gdzie dostałeś? Wzywa ambulans, nie chce mu zrobić tej krzywdy, ale musi. To jest prawdziwe bohaterstwo, słuchajcie. To bycie bestią i to kontrolowanie jej, tej, tej, tego okrucieństwa, tej całej bestii ta dyscyplina jej, to dy samodyscyplina, dyscyplinowanie samego siebie, trzymanie siebie w ryzach, samokontrola. Okrucieństwo, ono musi być w nas utrzymywane jak taki niebezpieczny pies w klatce, wypuszczany nocą, żeby, bronił, żeby on bronił dobytku ten pies. I człowiek musi mieć w sobie trochę zła, żeby mógł przeżyć. Po to jest w człowieku zło, żeby on mógł przeżyć. Jeśli nie będziesz umiała być okrutna, albo nie będziesz umiał być okrutny, w pewnych momentach to będziesz słaby, albo naiwny po prostu. Sama filozofia sztuk walki no, to ona uczy, uczy cię przemocy, ale ona uczy cię przemocy po to, żebyś ty się mógł obronić kiedy trzeba. Podobnie jest z tym byciem okrutnym, o to mi tutaj chodzi. Ludzie, oni powinni umieć okiełznać swój mrok, swoje zło i twoja siła, Twoja umiejętność walki, ona ma Ci gwarantować pokój. Bo jeśli ktoś, powiedzmy, zechce z Tobą walczyć, no to, no nie wiem, popchnie cię. Kiedy Ty odpowiesz na to, z takim poczuciem pewności siebie, a tym samym z dominacją, to Twój przeciwnik, on się może, może się wycofać. Nie musi, ale może, bo on zobaczy w Tobie siłę. Dlaczego jeszcze bycie ugodowym, bycie zawsze na tak, kiedy tak naprawdę myślisz nie, się nie opłaca? No słuchajcie, to jest tak, że raz, że Ty nie jesteś wcale wierny i prawdziwy sam ze sobą. Bo myślisz co innego, a mówisz co innego. I czasami trzeba o siebie zawalczyć. Traktować siebie samego jako osobę, osobę ważną, jako taką osobę odpowiedzialną samą za siebie. I z tym tutaj jest problem, wydaje mi się, u mnie. To traktowanie siebie na równi z kimś. Że ja jestem ważna. A nie wiecznie traktowanie siebie, że ktoś ma ktoś jest mądrzejszy niż ja. Ktoś wie więcej niż ja. Co ja się będę kłócić? Na pewno on wie więcej niż ja. Oka takie osoby grzeczne, nie pokazujące w ogóle pazurów, to one zarabiają mniej od tych pewnych siebie. No a w sferze kariery to jest tragedia. Mężczyźni ugodowi są postrzegani często przez kobiety jako tacy słabi, pretendenci do partnerstwa, no bo one wolą wybierać facetów pewnych siebie, mało ugodowych, bo oni, bo oni zapewnią im finansowo większe bezpieczeństwo. Właśnie tego typu faceci. Oni potrafią walczyć. Oni przez to są bardziej atrakcyjni dla nich dlatego w dzisiejszych czasach szczególnie to bycie przesadnie grzecznym ono jest niekoniecznie dobre u facetów kobiety was za tę grzeczność one owszem one was będą lubiły panowie tylko no one raczej o was nie pomyślą jako o kandydacie na męża no bo biologia jest wiecie no ważniejsza w większości przypadków ja bym to tak powiedziała no i co zrobić co zrobić Trzeba być bardziej asertywnym i nie bać się być czasami okrutnym i, i trzymać swoje wewnętrzne zło na smyczy. Ale kiedy trzeba, to trzeba je uwolnić i, i wtedy i wtedy dać się temu złu wybiegać, tak jak takiemu psu. Spuszczacie go ze smyczy i on sobie musi pobiegać. Tak samo jest z tym złem, które, które jest czasami w was i, i to zło ono jest po coś, ono jest potrzebne. To bycie okrutnym, ono jest po coś potrzebne. A jeśli ktoś nie czuje tego zła w sobie, no to nie będzie dobrze, słuchajcie. Dobra, i tyle by było na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.